Akademickie Radio Luz na 91,6 FM, a w nim audycja Masz Życia, czyli audycja o grach komputerowych, wideo i wszelkich innych, które potrzebują prądu, czy to z paluszków, czy to z akumulatorów, czy z gniazdka. Są z wami Michał Dobrzycki, Miłosz Szymczak, Mateusz Gasiński, a reali całość realizuje Gosia Kilar. No zaczniemy od tego co się działo, yes. no, no, no, no. E, a najważniejsze myślę z naszego punktu widzenia działo się wczoraj. Działo się wczoraj, skończyło się wczoraj, e, udało nam się zorganizować pierwszy turniej gry Hearthstone Heroes of Warcraft. E, w o wdzięcznym tytule masz 3 deki. Masz trzy deki, masz trzy, deki. Tak, tak. Taka masz trzy życia, masz trzy deki. Taka formuła była, trzeba było wygrać trzema różnymi dekami, można było wtedy przejść do następnej rundy. Tak jest. W turnieju mamy oczywiście zwycięzców, jak to na turniej przystało. Pierwsze miejsce zdobył Asmodeusz, drugie miejsce zdobył Kamal, trzecie Zenden. Pierwszych dwóch panów jest z klanu Black Ravens. Do wygrania były fajne gry, które dostaliśmy od Kinguina. Za pierwsze miejsce był to Fallout 4, za drugie miejsce to był Call of Duty Black Ops 3. Ja bym to na odwrót dał, ale to tam już... Była o to kłótnia, Ta, ale. To kłótnia. jakoś się chyba wymienili. Poza tym były jeszcze y, koszulki, pizza od tobie, A i pizza, tak. Pizza cieszyła się największym wzięciem tak, na streamie. A, a, aż dostaliśmy nawet no, no, żeśmy tytuł zmienili streama i było fajnie, ale no... E, to osób było dużo, ile? 90 parę osób? Prawie setka, Prawie... bez, bez kilku. E, zgłosiło się więc, ale no, aktywnie wzięło udział 90 parę osób. Zajęło nam to około 7 godzin, ale no, była na pewno niezła zabawa. Tak, e, takie rzeczy możecie oglądać na naszym Twitchu, Twitch TV, e, łamane na masz życia. Pewnie będzie na YouTubie też coś. Myślę, że tak. E, no i co? E, a tak poza w innym świecie niż ten nasz, coś się działo? Na pewno się działo. Coś mi znalazłeś, miłość? Co ja znalazłem? Mogę na przykład powiedzieć o tym, że dzisiaj wyczytałem informację, że powstanie kolejny, uwaga, Assassin's Creed. No to jak co roku, nie? Pytanie, aha, czyli tamtego nie będę patchować, nie będę poprawiać, tego robię następnego. Nie, okej, okay, że... trochę inna formuła po prostu jest z tego, bo wyjdzie to jako trylogia, trzy części. O, i to pierwsza że. Być... Część, tak? pierwsza druga, trzecia, też miała być trylogią, w końcu była pentylogią, pe tak? No. Tak, Assassin's Creed Chronicles. Okej. Okay. I y, gdzie się będą działy, bo to jest chyba najważniejsze pytanie. Nie, nie będzie Jap Japonii feudalnej. No ciągle ludzie na to czekają, tak? Tak, i chyba na złości tego nie zrobią, albo nie wiem, za 10 lat może to wypuszczą. Będzie, będą XIX-wieczne Indie. XIX, czyli coraz bardziej do przodu w czasie idziemy, tak? Być może, bo będzie jeszcze Rosja. I nie wiem w których czasach, ale z tego co by było na screenach, to chyba będzie Rosja taka y, tuż po rewolucji. Po, po Czyli bolszewicy i tak dalej. No ciekawie, tak. ciekawe. No jest to jakiś ciekawy setting, ale no e, ciekawe również jest to, co ludzie znaleźli w jakiś e, patentowych e, tych, e, no, patentowych. Ktoś znalazł, i to prawdopodobnie chodzi o nową konsolę Nintendo, że będzie to konsola, do której można dostawić tak zwany External Computing Unit. Czyli prawdopodobnie chodzi o to, że konsola będzie miała formę, powiedzmy, pudełka, które jest stacjonarne i pudełka, które można wziąć ze sobą na, na powiedzmy, na wzór PS Vity, czy jakiegoś 3DS-a, ale w momencie, kiedy będziemy używać jednego z drugim, to moc obliczeniowa, z, powiedzmy, z tego kontrolera, czyli z tego zewnętrznego pudełka obliczeniowego, będzie przekazywana do yy, samej konsoli. To jest pierwsza rzecz, która tam była, a druga rzecz to była taka, że jest trochę takie inne podejście do obliczeń w chmurze. Tak jak na przykład Microsoft czy, czy PlayStation jakby za chmurę uznaje, że mamy cały, cały, cały garaż serwerów i będziemy sobie tutaj liczyć i wy dostaniecie tą część tej mocy obliczeniowej do waszych konsol. Swoją drogą, ciekawe gdzie Microsoft to mówił o tym, ale to zniknęło, ale dobra. Tak, Nintendo z tego co tam wygląda ma plan umożliwić Właścicielom konsol, tej no, najnowszej konsoli, udostępnianie mocy obliczeniowej w momencie, kiedy konsola nie jest używana. Można będzie powiedzieć e, konsoli, że pozwalam na wykorzystanie takiego i takiego, pasma mego internetu, żeby e, komuś innemu pomóc w grze. I ponoć będzie można to dostawać nawet jakieś korzyści, czy to jak, prawdopodobnie jakieś, yy, jakieś, no powiedzmy pieniądze na koncie Nintendo. Ciekawa opcja, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No, tym bardziej, że prąd też kosztuje, więc nie, nie ma nic za darmo. No właśnie, dlatego jest opcja to nie będzie. E, nie, będzie nie będzie to wymuszone, tak? E, co się jeszcze znalazłem? No, o, już ostatecznie wiadomo, że Kodzima e, się rozstał z Konami. No i co? No, dużo tutaj nie można powiedzieć, poza tym, że e, kolejny taki strzał od, od e, Konami, że. Kojima ma jakby kontraktowo zabronione rozmawianie na ten temat. Po prostu. Zrob Ej, no. Ja mam jeszcze jednego newsa. To nie znaczy? wiem, czy o tym rozmawialiśmy e, wcześniej. W sensie, e, Valve, jak wiecie, udostępniło możliwość usuwania gier ze Steam'a, ale to nie wszystko, bo e, mieliśmy. Dużo kont można było kupić na zasadzie współdzielenia na Allegro i była akcja na jednym z portali społecznościowych, gdzie namawiali się panowie nawzajem, żeby kupować za te marne złotówki dostęp do konta, jakby nie na własność konto Steam i zaczęli masowo kasować gry. Bezwrotnie. To jest taka, powiedzmy, wygląda na bojówkę z Steam, ale oczywiście wiemy, że Valve wtedy do takiego się nie posunął. Ale to jest ciekawa opcja z tym usuwaniem, bo bezpowrotnie, tak? Bo tak, prostu... bezpowrotnie. I pokasowano, szacują, że pokasowano około 60 tysięcy tytułów, tak, bezpowrotnie i to chyba w samej Polsce takie statystyki gdzieś widziałem. No to widzę taka zemsta antypiratów, można powiedzieć. Zemsta bo, bo to nie jest do końca takie, powiedzmy, legalne takie sprzedawanie dostępu do konta na Allegro. no bo to działa na zasadzie, że płacisz 5 zł i dostajesz możliwość... Dostęp... Cie... możliwość pogrania w te gry. Oczywiście, jak przestajesz, ktoś inny się zaloguje no to, o to wtedy on korzysta. Tak, no i y, też mi się to chyba ta opcja, nie się ta opcja przyda, ponieważ ja mam jakieś takie dziwne demka na Steamie, zaśmiecają mi strasznie listę. Z jakiegoś powodu nie pamiętam, nawet jak mam demo portala, ale po co mi demo portale, jak mam portala pełnego jedynka i dwójkę, więc takie coś na nas chęcią skasuje. No i ja jeszcze znalazłem takie info, że nazwy nie kojarzę, ale może ktoś z was tutaj pamięta coś takiego, jest Koleko, e, taka firma, e, która dawno, dawno temu robiła konsolę, Coleco Vision w 1982 Wraca na rynek, ale uwaga, z konsolą na cartridge Taką retro, 8, 16, 32 bit. Łaska się wokół kręci. No, zobaczymy co z tego będzie, bo taka jest informacja, że pojawiło się, że będzie, a ile będzie kosztować, no nie wiadomo. Ja jestem ciekaw, kto będzie na to gry tworzył. Kto? No, wiesz, na pewno, bo właśnie oni tutaj bazują, to, bazują to na podstawie tego, że taki, taki gaming jest, jest modny i, i że może, może być rzeczywiście rynek na to. To ma technologię nagrywania na kartridże takich gier, to jest dosyć ciekawe. No to pewnie będzie dostępne z dokitem jakimś, nie? No albo no. trzeba będzie kupować gotowe kartridże, ale, no, tak, no, no, ale dobrze. No, no ale trzeba będzie, wiesz, twórca gry musi ją nagrać na kartridże, nie? Kiedyś to Chińczycy nagrywali masowo i nie mieli z tym problemu. No, jak, jak, jak się chce to nic nie jest problemem. Yy, koniec roku jest. Więc y, porozmawiałem trochę na temat no, tego roku, co, co był, tysiąc, y, nie 1900, tylko 2015, <grym> tak jeszcze jeszcze w przeszłości żyję. E, 2015, no tak, to już jest tak dawno, że aż och, nie? Tak, tak dawno było na przykład 2000. E, tak no, ja na przykład się zdziwiłem, 5 lat temu się dziwiłem, że Matrix nie był w roku 2000, tylko w 1999. Przed 2000. 90. Tak, 90 jeszcze. Matrix jeszcze A, był w tamtym, w tamtym milenium. No i my porozmawiamy na temat tego roku, co on, co, co on wniósł do świata gier, jakie były ciekawe gry, jakie wydarzenia były ciekawe albo nie ciekawe, ale jakieś takie istotne. I o tym tro trochę tutaj porozmawiamy. Eee, do usłyszenia za chwilę. Jest godzina 18.20, wysłuchacie Akademickiego Radia Luz na 91, i 6 FM. To jest audycja Masz, 3 Życia, a my mówimy cały czas o grach komputerowych, ale dzisiaj w sposób szczególny, ponieważ zbliża się koniec roku i należałoby go jakoś podsumować. Nie robimy tego pod koniec grudnia, bo to już będzie trochę za późno, bo już właściwie wszystko się wyjaśniło w tym roku. A jedziemy powiedz, powiedzmy w tej chwili chronologicznie, czyli od... od stycznia. Zaczniemy od stycznia tak, 2015. Racja. Tak, i będzie lokalnie, bo to będziemy rozmawiać o Techlandzie. W wyszedł Dying Light, panowie. Gra, która zmieniła moje postrzeganie na, na inne gry, bo po tej grze w zasadzie w cokolwiek włączę to zawsze próbuję wskakiwać na miejsca, na które się nie da wskoczyć i to jest takie zwichrowanie po Dying Lightie. Ja miałem takie, takie trochę po, po tym, po Assassin's Creed, ale tych lepszych Assassin's Creedach. Y no gra była, no, jak na polskie realia, no, wielka, tak? Jest wielka, naprawdę. No. Chodzi mi o sam silnik, jakby, który jest bardzo nowatorski, zresztą Techland ma, ma swój własny silnik, na którym pracuje, nie, nie korzysta z gotowych rozwiązań. E... Co mogę powiedzieć? No Jak wszyscy pewnie wiecie, ci co grali, ci co nie grali, to się dowiedzą, to jest połączenie parkouru z walką z zombie. E... No, no w ogóle to jest ciekawe, że przed Dying Light'em okazało się już chyba tak dużo gier o zombie, że praktycznie już rynek był wysycony i można było się powiedzieć, nie, każda kolejna gra o zombie to już będzie nuda, wszystko już odkryto. A tutaj przyszedł Techland ta, i powiedział nie. Myślę, że mógł pomóc fakt, że to była gra o zombie, którą sam Techland chciał zrobić, nie tak jak w przypadku poprzedniej gry o zombiakach, czyli went, The The The które było trochę jakby było trochę nacisków z zewnątrz, żeby kształt był taki, a nie inny. E, tym pokazali co potrafią, no, rozgrywka jest świetna, ja tam mam trochę problemu z y, samą fabułą, i ale no, jeżeli mamy zombiaki, no to fabuła nigdy nie będzie jakaś <gry> bardzo logiczna i, i taka e, bardzo, bardzo swistami i tak dalej, no. E, taka ta postać rzecz. jest taka kontrowersyjna, główna postać, główny bohater. E, co jest fajne z tą grą to to, że Dying Light jest dalej rozwijany, bo niedawno ukazał się dodatek, gdzie będzie można wreszcie pojeździć samochodem e, i Dying e, Techland, nie udostępnił w Dying Light możliwość tworzenia modów wreszcie dla społeczności, co też jest bardzo fajne, więc widać, że ten projekt, który się zaczął na początku tego roku, on dalej trwa, on dalej jest rozwijany i pewnie na tym się nie zakończy, co w tej chwili mamy. No mam wrażenie, że oni trochę idą śladem y, panów z CD Projekt Red, którzy też, y, powiedzmy, wspierają swoją grę przez dłuższy czas, nie tylko powiedzmy... Eee, no tak, premierze. i wspierają go w sposób taki bardziej sensowny niż co chwilowe wydawanie DLC, nie jest to bardzo, bardzo pozytywne. Ja na przykład styczeń zapamiętałem z faktu, że położyłem łapy na Wii U. Były obietnice, były co to, co to nie będzie i tak dalej. No część z tych obietnic nie, nie została jakby spełniona, bo i Zeldę i Star Foxa przesunęli następny rok i tak w tym momencie trochę to co wychodzi mnie nie bardzo, nie bardzo chwyta, więc no trochę mam taki smutek z tym związany. Ale no nie ukrywam, że, że sama konsola jest bardzo fajna, wyszła, wyszła bardzo fajna gra z Platoon, która pokazała, że e, shootery nie muszą, być, e, nie muszą być brutalne i nudne i w ogóle. No i mówię, no ja, dla mnie styczeń to jest Wii U z wszystkimi tygo plusami i minusami, ale to dla mnie osobiście, nie? E, to jakiś, jakiś następny miesiąc pewnie. Następny miesiąc. Na następny miesiąc mamy premierę wielką znowu gry AAA, Evolve. Evolve. Evolve. Evolve. Ee, grałem w tą grę może z 10 godzin. W sumie no. mm, powiem wam, że podobało mi się granie z, z postaci e, potwora no. bardziej niż granie w koopie. No. I, i tu, tutaj się pojawił ten trend, który też było widać w Dying Lightie, mianowicie niesymetryczny koop. Czyli mamy w jednej drużynie cztery osoby, a druga osoba gra sama tak. przeciwko tym czyli. I to myślę, był taki lekki problem tej gry, ponieważ to był jedyny taki myk tej gry według mnie. Nie Widzisz. podobało tobie się to. No że znaczy nie tyle nie podobało się, tylko w tym momencie ja tak musiałem zapatrzeć na, na listę gier, z, powiedzmy z lutego, żeby sobie przypomnieć, że taka gra była w lutym. Bo w tym momencie no, tego za bardzo nie ma i, i tam dalej jest poważna liczba osób to grająca, ale no nie jest to jakoś wielki hit i tak dalej, nie? Była gra i, i w tym momencie no tam, tam jakiś doszedł nowy tryb gry, czy jest ciągle to samo? Według mnie jest ciągle to samo, jak w tą grę grałem w listopadzie na początku i, i nie widziałem nic nowego po raz ostatni. Ile, ile wtedy grałeś? Może z 5 godzin pograłem w tą grę, ale listopad, o czym zaraz dojdziemy, był miesiącem, kiedy wyszły moje dwie strasznie tak, jarające e, mnie gry. No a, pro, a propos właśnie takiej ilości gier w tą y, przegranych, to y, jak wam powiem tytuł, to się zdziwicie. The Order 1886 też było, lutym, też było w lutym. Też było w lutym. No i to jest taka gra, że była wow, że niby będzie taka super, że tyle, ty ją, tyle ją robili. Ludzie pograli albo obejrzeli na YouTubie i zapomnieli. No. No, są takie gry. Właśnie widać w tym naszym roku wysyp gier multiplayer, tak? I to nawet takie gier, które nie mają jakby trybu dla jednego gracza. Tak, ale ja myślę, że to jest dobry, dobra, dobra, dobry trop pod jednym warunkiem, że to nie jest jakby na zasadzie, że nie będziemy robić single playera i nic tym więcej nie robimy, zaoszczędzimy, tak? Bo, bo to widać po tych kilku grach, które tak wyszły, że to jest tylko multiplayer i... Mimo, że ta mogła być jakaś kampania zrobiona, całkiem sensowna, no to oni to ucięli, nie ma, ale nie dali nic za to. E, kiedyś, jeszcze w przeszłości były takie gry, one były typowo singleplayerowymi grami, shooterami, z fabułą i tak dalej, ale deweloperzy na, na siłę dopychali to jeszcze multiplayerem, nie? Ja na przykład pamiętam, ja w ogóle się dziwię, że w Far Cry 3 jest multiplayer. No. no jest to dziwne. Jest, jest, jest, jest, jest tam dziwne. multiplayer, bo, bo trzeba było to wcisnąć, nie? I teraz pytanie właśnie, czy według was taka, taka właśnie fakt, że e, już poszło to w tym kierunku, że nie robimy single player, robimy tylko multiplayer, czy to jest dobre, czy nie? Taki jakieś nie wiem, chwilka chwilka refleksji na ten temat. Dla mnie to jest tak, że gra multiplayer dłużej się utrzymuje żywa, sama z siebie, tak? Mniej jest przy tym roboty, no bo kampanię przejdziesz, skończysz rzadko, kiedy wrócisz drugi raz do niej. Natomiast y, multiplayer no, pozwala na to, na stworzenie jakiejś społeczności dookoła gry. I ta gra sama z siebie żyje, tak? Wystarczą tylko drobne kosmetyczne zmiany, jakieś eventy, turnieje i. Miłość z Platun, czy jakby miał tylko multiplayera, to by był tak samo fajny? Ja myślę, że Splatuna mo można nazwać czystym multiplayerem, bo to, co on oferuje w wersji dla jednego gracza, to jest bardziej tutorial, taki trening samouczek niż y, czysta rozrywka. Puzzle według mnie i całkiem sensowny to jest. No, ale, no? dość krótki, nawet jak na puzzle, więc z y, oczywiście miałby jak największy sens nawet z był ten wstęp dla niego w postaci tej krótkiej kampanii. A myślisz, żeby był lepszy w tym momencie? Czy miałby, powiedzmy, jakby deweloperzy mogli stworzyć coś więcej w tym samym czasie, w tym samym czasie? Bo jakby według mnie y, ta kwestia jest taka, że to jest dobre, jeżeli deweloperzy nie będą w ten sposób oszczędzać. Tylko wykorzystałem tę możliwość do zrobienia czegoś ciekawszego w tym multiplayerze, tak? A tak, akurat doczekał się wielu darmowych update'ów i dodatków, więc... I to jest na plus dla tak, właśnie więc nawet, Nintendo. Nawet jeśli coś wyszło fajnego, to po prostu trochę później i to jest jedna zmiana w tym, w tym sensie. No, w tym roku jeszcze e, Simsy się znowu zributowały z czwórką, e, ale to na maka widzę. <śmiech> to na ja, a ja z marca no. bardziej się e, cieszę, bo mam dwie gry niezależne, jedna malutka, czyli kontynuacja Hotline Miami, Aha. które powiedzmy podtrzymała klimat jedynki, chociaż było troszkę gorsze, niektórzy tak dzieli. Oni w ogóle podeszli raczej znaczy trochę do prowadzenia też fabuły w dwójce, bo ona była nie była taka liniowa, nie była chronologiczna. Natomiast e, jeśli chodzi jeszcze o marzec, to bardzo duża premiera, e, mianowicie Pillars of Eternity. To jest ta gra, na którą wszyscy czekali, bo ona dostała dużo pieniędzy na kickstarterze i wszyscy liczyli na to, że dostaną swojego nowego Baldur's Gate'a i dostali. Retro RPG, tak? Jak ktoś lubi, no to był zachwycony. Ja byłem. Ja też. Miłość też, ja nie, ja, to nie mój klimat generalnie, więc ja, ja z marca pamiętam tylko taki śmieszny potencik Sid Starship, czyli taką próbę e, zrobienia dodatku do e, cywilizacji Beyond Earth. Taki jest zupełnie co innego, ale pomaga w tym, bardzo ciekawa rzecz, ale no e, nie złapało, nie? E, zrobiliśmy kwartał. Ja ale, nie. Tak kwartał. Tak, tak, no. tak, tak, tak. Zrobiliśmy kwartał, no mamy mało czasu, więc damy wam chwilę odpocząć i potem trochę ściśnimy to. Słuchacie audycji Masz 3 Życia w akademickim Radiu Luz na 91.6 FM. A, albo w internetach. Albo w internetach, a my rozmawiamy o podsumowaniu jesteśmy... roku 2015. Mamy kwiecień. Znaczy mamy grudzień, kwiecień, ale jesteśmy na kwietniu. tak, no. <śmiech> tak jest. E, kwiecień, tak, lecień. Co w e, Mortal, Mortal Kombat przez, Kombat K. przez X też. A tak, ale tam, tam wszystko jest przez K. Wszystko Coins, jest przez K. Tak continue, jest. wszystko jest przez K. Bardzo e, takie kreatywne wykorzystanie literki K. E. Ja tą grę kupiłem w ciemno, zaraz w dniu premiery. I uważam, że jest fajnie zrobiona, bo pozwala trochę pograć dla jednego gracza, a tryb e, multiplayer online jest zrobiony po prostu świetnie. jakby. E, pokazali, jak monetyzować w grach gracza i jak go wciągnąć z powrotem. Cały czas, żeby wracał do... do... To jest ta gra, w której można kupić y, łatwe... Te? Fatality? E, łatwe Fatality, tak. E, możesz to kupić, to... Świetnie. Ale tak, no, można znaczy, Fatality... Im normalnie... więcej grasz, tym, tym więcej możesz sobie kupować takich rzeczy ułatwiających Tobie Fatality. No nie wpływa to jakby na grę i na tą tak, część można grać bez, tak To nie jest tak, że są rzeczy, które można dostać tylko za postaci e, no coś takiego no tyle dobrze tak no klasyk tak gra no. która pierwsza wyszła m, chyba wcześniej niż ja się urodziłem e, może przesadzam e. Okej, okay, jeżeli chodzi o kwiecień, to ja mam coś takiego, co się ukazało na 3DS-a, co zostało niezauważone praktycznie, bo to jest gra niewielka, a niesłusznie, bo ona jest bardzo fajna. Chodzi o grę od studia Hall Laboratory, to jest takie w sumie studio że należące chyba w części do Nintendo. Oni stworzyli Kirby'ego wszystkie te części, więc powinniście kojarzyć chociażby tę różową kulkę. I stworzyli grę BoxBoy na Nintendo 3DS, tylko i wyłącznie na Nintendo 3DS, taki ekskluzyw. To jest geologiczna, która naprawdę, żałuję, że nie wyszło do niej ani żadne DLC, ani żadna kontrowacja, bo dałbym każde pieniądze za kolejną część tej, tej gry. Jak Kwiecień znam od Rockstara, bo to, co panowie z Rockstara zrobili z GTA piątką, to jest Mistrzostwo Świata. I właśnie przed chwilą się zdziwiliśmy, bo tak rozmawiamy właśnie, ej, przecież GTA był w kwietniu. Tutaj się patrzą na mnie... Którego roku? No właśnie. Tu konsolowiec mówi do mnie, że... Ale to w zeszłym roku było, no ja tak patrzę, no, no tak, ale ja tu mówię o PC-cie, bo... W kwietniu wyszedł na pc ta tego roku, właśnie gita 5. ale szybko sprawdziłem sobie, kiedy wyszło poprzednie jakby wersje, czyli na poprzednie, na konsole i poprzednie konsole I uwaga, ta gra wychodzi od 2013 roku. Co roku. No, co roku, co roku będzie nagroda roku. Nie, bo we wrześniu 2013 wyszła na stare konsole, PlayStation 3, Xbox 360, w poprzednim roku wyszła na Xbox 4 Xbox One, no a w tym roku wyszła na Windowsa. Co za rok na Maca? <grym> No. Eee, nie chcesz nas... mają coś z życia Maj e, Okej, okay. lecimy dalej Maj, maj Nasza polska produkcja rodzima znowu e, CD Projekt Red, Wiedźmin 3 Panowie, to. graliście na pewno Co sądzicie? To, jest, to pytanie można pozostawić bez odpowiedzi Patrząc na te wszystkie konkursy W których Wiedźmin pozdrował nagrody To jest powiedzmy sam, no, Gra mówi sama za siebie No Ja się przyznam, że nie grałem E, powodem był jeszcze mój hype na rzeczy Nintendo, więc nie upgrade'owałem sobie komputera. Mhm. No i, i chwilę musiałem jeszcze za zanim stwierdziłem, że trzeba jednak inwestować w peceta, bo, bo, bo Nintendo mi wszystkiego nie załatwi. E, no jeszcze, jeszcze jest na, na liście rzeczy do zagrania. Niestety albo niestety. U mnie to był główny i bezpośredni powód zakupu konsoli PlayStation 4 Wiedźmin, bo mój komputer by nie pociągnął Wiedźmina, w związku z tym stwierdziłem, że czas na konsolę. No dla mnie w maju to był Splatoon, nie? Sama końcówka maja Splatoon się pojawił, więc no... Też się dołączam do Splatuna. No to, to jest naprawdę dobra gra i... I, I też jedna... było swoje nagrody. Jedna, jedna z rzeczy, którą jednak załatwia Nintendo pokazuje, że jednak, że e, jakość jest istotna, mimo czasami, że wkurza, tak jak na przykład w przypadku tej Zeldy nieszczęsnej, która miała być w tym roku, będzie w następnym, daj Boże, e, że jednak lubią dopieszczać rzeczy, no, czy za długo tego nie robią, to to już jest kwestia do, do waszego tutaj, do waszej oceny. No i oryginalność, z której Nintendo słynie, bo wymyślili coś zupełnie od zera, coś zupełnie od nowa i jeśli chodzi o rozgrywkę, to w jaki sposób się gra? No i sam świat przedstawiony w grze, bo jest nietypowy, bo są ludzie, którzy są skrzyżowaniem tak naprawdę ludzi i Medus. W sumie nie Medus, tylko Kalmar. No nie Medus. Kol, no Kalamarnic tak. właściwie, nie Kalmar. Kołamarnic? Nie, Kalmarów chyba. Milczaków w dużym skrócie chyba. Tak. Nie, to są skorupowce. No nie <śmiech> wiem co to... <śmiech> Kałamornicy są skoruptowcami, ale e, przejdźmy. <grymne> Squid w angielsku cokolwiek. Tak, tak. Ja, ja to sprawdzałem to kilka razy już. E, było to, to trochę głośno. mają w tył, tak. E, od tak. Zacznijmy od dnia dziecka i tam bardzo ciekawa produkcja się pojawiła, też polska, bo to był polski rok. Hatred. To była ta gra, która jakby wygrała internet e, swoją kontrowersyjnością. I pokazała, że jednak rzeczywiście można robić w ten sposób kampanię, kampanię reklamową. Właściwie za darmo prawie, tak? Z im zrobił kampanię, bo zdjął ich na chwilę ze, ze sklepu, bo byli zbyt No, ostr... Twitch im zrobił chyba ten, że zakazał po prostu streamowania tego, tak mi się wydaje, coś takiego było. Było kilka takich właśnie cyrków, które po prostu pozwoliły tej grze jednak wypłynąć i się pojawić, mimo że no nie jest to jakaś... Bardzo wybitna gra, ona jest poprawna i jednak trochę taka dziwna, ale no... Tak, Dla mnie graficznie prezentuje się bardzo fajnie, bo mamy widok z góry taki, ale na finishery kamera się przybliża na dół, jest no, całkiem fajny klimat. Dobra jakość animacji trupów, tak? E, e, tak właśnie jest. W czerwcu mieliśmy też Elder Scrolls on, Online, e, Tamriel Unlimited. E, to jest kolejna gra, jako fan Skyrim'a oczywiście, gdzie ale kupiłem. To, ale to mówisz o konsolach, nie? E, mówię o konsolach, No tak I, I co, jak? Jestem w trakcie, tak naprawdę grę kupiłem dopiero niedawno, bo da, da, no, parę dalej. miesięcy temu, ale jakoś tak, tak się złożyło, że nie miałem za dużo czasu pograć. No, ale w grę. ale nie, nie zniechęca cię? Nie, nie zniechęca. Ja Bardzo mi się podobał Skyrim, naprawdę mi się podobał Skyrim i brak, tego, czego mi brakowało, to właśnie był element online w tej grze, a, który wprowadzili właśnie następne. No, a propos Skyrim'a, Fallout Shelter na iOS'a wyszedł właśnie w czerwcu. Tak, i chwilę później, dwa miesiące później na Androida. No większość Androidów, bo nie na wszystkich działa do tej pory. E, o co, o co jestem smutny, ale no już nie jestem w stanie e, tego naprawić. W tym samym miesiącu była też e, problem z Batmanem. Batman Knight, ty pewnie nie kojarzysz sprawy, bo sobie, jak, jak kupiłeś, to zagrałeś, zapomniałeś. E, bo na, na konsolach, no to działało, tak? E, na komputerach do dzisiaj nie działa. Pamiętam dramat. E, tak, i jednak tu się... E, Warner Bros. się nieźle przejechał na tym, no i e, pytanie, w którą stronę to dalej pójdzie? Czy rzeczywiście będzie takie ciągłe olewanie PC-towców, e, czy jednak e, zauważam, że to jest jednak spory kawałek e, rynku i, i coś tym zrobiłem. No i jeszcze jedna rzecz, to było jednak gęsto, bo to przed wakacjami, to wyrzucili, co się dało, żeby ten... Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. To o, miało, widzisz. miało właśnie premierę w tym miesiącu, mimo że już właściwie... Tak, miesiącu, ona była to... niezauważona przez to, że wszyscy już grali w otwartą betę. W betę, a ja w ogóle miałem dostęp do alfy, dzięki uprzejmości e, moim znajomym, e, którzy mnie tam wpisali, więc dla mnie ta gra to jest końcówka zeszłego roku. To były pierwsze szlify, które zdobyłem, stąd jakby nie skojarzyłem, że to ten rok. Tak, pół roku e, minęło. Y, mamy coś w... List... Lipcu? Lipcu, nie listopadzie, lipcu. Ja mogę wspomnieć tylko o jednej rzeczy: Rocket League, która podbiła Twitch, mimo że nie jest no. jakaś super, powiedzmy, wymyślna. No ale nigdy wcześniej tego nie było. Jako ja, że jakby samochodziki sterowane, tak. E, była MotoGP, taka świetna gra. Krajasz z soccer, ale nie, gdyby to połączyć, to. E, nie MotoGP. Moto. Nie, mówisz standardy. Tak. Tak, to była świetna gra, sześć klawiszy się świetnie grało, ale tak, ta gra, ta gra była pod, yy, pod właśnie, znaczy ten miesiąc był pod znakiem tej gry, mi się wydaje, yy, jakieś dodatki do Star Warsów wyszły, do Old Republic, ale za dużo tam się z tego co widzę, aha, nie, jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna według mnie, Egry Birds 2. Nie grałem. W końcu dwójkę dostawili i... i... Tak. Różni się czymś od jedynki? E, tak, ta, jest dużo zmian. To jest w ogóle taka mapa jak w Super Mario Land, że przechodzimy przez kolejne etapy na takiej mapie świata. No i nie można grać do, do oporu, tylko musisz mieć... Jest, jest pasek energii, tak? Tak, taki tak. efektywny... Że... Monetyzując się no, skutecznie. No, jeszcze bardziej. Tak. Ale właśnie nam się da bardzo świetnie grać bez płacenia czegokolwiek, więc... No, ale wiesz, okay. je, jest opcja na zapłacenie. No i to, to, to Podsumowuję 7,12 tego roku, bo skrócić się tego nie da, więc powiemy 7-12, to jest taki uroczy, uroczy ułamek. I słyszymy, czy Wy słyszycie nas za momencik. Masz 3 życia, ale nas tu jest znacznie więcej. Ale to są cisi ci, ci, ci obserwatorzy tak zwani, ci tak? bracia. Tak. E, mogą krzyczeć, ale nie będzie ich słychać, więc jest e, całkiem ciekawie. Hawek jest z nami, nas tutaj oświeca swoją obecnością. E, a co, my jesteśmy w sierpniu, sierpniu, w którym Który się właśnie, wakacje. Nic się nie działa, ja tam tylko kojarzę, zaczęłaś, zaczął się właśnie w sierpniu wysyp tych takich corocznych, sportowych rzeczy, bo Madden wyszedł, no. Jeżeli ktoś się nie interesuje futbolem amerykańskim, czy tam jajcem amerykańskim, to tam kto tam woli. Ale no, się zaczęło wtedy i przeszło na wrzesień, kiedy jakieś NHL-e, Fify i jakieś, jeszcze baseballem. Dużo Nie. sportu, dużo FIFA sportu. FIFA, Brad Bowl 2 wyszedł. Taka śmieszna rzecz, ale co, co wy tam macie? Jakaś Jak już jesteśmy przy wrześniu, to może no. powiemy Metal Gear Solid 5. No. Gra naprawdę warta swojej ceny, według mnie. No, obok tego ma... Chociaż ponoć końcówka była... Zakończenie, no nie będziemy ale, spoilować, tak, no, ale... Tak, ale, ale to wokół tej ms. gry też była całe jaja z, z Hideo Kojimą, tak? Tak jest. No się więc one, które się właściwie teraz, teraz... Do właśnie, dzisiaj, tak? No, teraz się wyjaśniły. E, Miłość coś na, na, tak. na Wii? Ja chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. O hmm. dużej, bardzo dużej grze na Wii U, czyli Super Mario Maker. Zapowiadano go od dawna i tak dalej, wszyscy czekaliśmy, przyszło. Możemy sobie Super Mario Makera pograć, stworzyć własne poziomy do... Powiedzmy, to nie są poziomy do któregoś z Mario, bo możemy mieszać wszystko ze sobą. Tyle style różnych Mario są po prostu dostępne, tak? Tak. I to jest pierwsze tytuł, o którym chciałbym wspomnieć. A drugie to jest bardzo mała, niezależna gra Undertale, która na Metacritic'u po prostu zgarnęła tyle punktów, że przebiła jakieś takie od dawna siedzące na pierwszych miejscach tytuły. Mnie nie zachwyciła, ale niektórych tak. No, był jeszcze Mad Max, który pojawił się równolegle z Metal Gear Solidem. No i jakby na chwilę pokazał się Tony Hawk Pro Skater, no ale pokazał się i, dług, i tyle o nim słyszeli, nie? Co mnie zaskakuje? Wyszedł Heroes 7, o którym mało było w ogóle słychać. Nie wiem, czy już wszystkim się znudziły te Heroesy od Ubisoftu, czy... Może. Ja myślę, że problemem też była szóstka i to, że przez pół roku nie można było na kartach Nvidia jej odpalić. E, gracze się zrażają i raczej ciężko jest ich przekonać do powrotu do czegoś, co zostanie raz tak. zepsute. Ostatni kwartał, co my tam mamy? co mamy? Rockband, czwórka. No to razem <grym> chyba z, z Guitar Hero. Yy, jak się za tym Guitar, Guitar Hero Live? No, Jakoś tak. Live, tak. No. się pojawiło i próbują yy, chwycić tutaj... No, chcą wrócić, tak? Bo to się... Chwila było cicho, chwila przerwy i spróbują jeszcze raz. Zobaczymy, to czy... To była bardzo fajna imprezowa gra, to z tego ją pamiętam. O ile rockband w ogóle nie ryzykował, bo pojechał, powiedzmy, po, w ten sposób, że można było użyć starych kontrolerów, o tyle Guitar Hero Live wymagało już nowej gitarki. Tak, nowa gitarka jest. Yy... W tym samym miesiącu, e, tak, tak, oktober, czyli mamy tutaj październik, październik e, pojawiło się Halo Guardians, na Nathan, Drake. właśnie, tu się zaczęło tak sypać, nie? Bo to jednak już, to już wypada, wypadałoby coś pokazywać. Przez Ludzie idą do szkoły, że trzeba im przeszkodzić, tak? I <grym> e, już święta e, za, za pasem. Tak, no i, no i co jeszcze? Znowu... Yoshi's Willi World na Wii U, to jest ale jest no, no świetny. No właśnie nie, Yoshi's Willi's World w tym miesiącu wyszedł tylko w Ameryce. Chyba, że tak, hamy my dostaliśmy go z tego wcześniej. dostaliśmy go wcześniej, tak. To jest bardzo fajna gra, bardzo kolorowa, to było czerwiec albo lipiec, nie pamiętam. E, ale tu jeszcze jest jedna rzecz, która mi tu umknęła. Y, Guild Wars 2 dostał dodatek pierwszy i przeszedł na taki model free to play. No i trochę wam o tym opowiem później, ale free to będziemy... Na, na, YouTube, na YouTube posłuchacie o to, co tam jest zablokowane, jak nie pocicie, ale dobra, e, czy coś jeszcze? Chyba nie, no to Idziemy lecimy dalej. do dalej naj... i ulubiony miesiąc w tym roku, tak? Ulubiony mm. miesiąc, z, jeżeli chodzi o gry. StarCraft 2, Legacy of the Void, oczywiście wiadomo, że jestem fanem. Nareszcie zamknęli fabułę, no i mamy nowe jednostki w trybie multiplayer. No ja myślałem, że powiesz najpierw o Fallout 4. No, się. Cię. Fallout 4, który nie, nie, okazał się gorszy od swoich poprzedników niektórych, ale trzymał wciąż poziom tego Fallouta, którego znamy, w którego no, chcemy grać. Glicze tak dobre jak zwykle. Naprawdę, <grych> na, na Glicze nie zwracamy uwagi, bo mamy tak duży świat, że można po prostu ominąć te rzeczy, które nas denerwują. Jest do wojny! Tak. <grych> e... jest do jest do wojny? No tak, Hawek tutaj, ale nie film. Hawek tutaj <grych> krzyczy, wrzeszczy, ale nie wiem, czy go będzie. Może go było słychać, nie wiem, ja, ja, ja go nie słyszę, wiem, że tutaj e, bardzo się odzywa. Mówi o prawdopodobnie, czytam z ruchu ust, Gwiezdne Wojny, tak, e, albo Star Wars, Battlefront. Mało tego mamy w mediach. Tak, Dzisiaj but... to powiem o Gwiezdnych Wojnach. Tak, Battlefront pojawił się i to jest ta druga duża gra, która była tylko, która jest tylko multiplayer only. No i to tutaj, myślę, jest trochę takie właśnie problematyczne, bo kontentu tam za dużo nie ma. Poza multiplayerem. W zasadzie nie ma żadnego, no, no, a możecie i... sami zobaczyć na naszym YouTubie, jak się gra. Tak, no jest tam, y, wyszedł też Assassin's Creed. Która Syndicate? to część, zgubiłem numerację. E, to będzie szósta, jeżeli chodzi o nomenklaturę taką po kolei, chociaż oni już chyba z, zrzucili numerki po, y, po y, Black Flagu. Pod tytułów. Bo Black Flag był niby czwórką, ale właściwie był szóstym z dużych tytułów, więc to by był według numeracji szósty, a według kolejności ósmy, a właściwie z wszystkich asasynów, które miały tą taką formułę biegamy po ścianach i tak dalej, to pewnie jedenasty. Eee, jeśli dobrze liczę. Ale no co, e, ponoć też Ach, rewelacji nie ma. Matematyka taka trudna. No, coś jeszcze tutaj było? Tych ważnych rzeczy to ja bym może już powoli przeszedł chyba na grudzień. Masz coś was jeszcze interesowało nie. w listopadzie. Hawek hmm. jest niepocieszony, mówi A coś o nich w speedzie, nie. ale tych nie wyścigłówek... Nie, zapomnijmy w ogóle, nie Forcepeed nie... Tyle tych wyścigówek nie. mamy co miesiąc. Widziałem że coś Forcepeedzie na liście, no ale nawet... Excel 2016, nie, sorry, Football Manager <laughs> też był spoko, tak? E, Excel jeszcze... też wyszedł w 2016 roku. Tak, tak? <laughs> tak. Nie wiem, Ano, było jeszcze 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 2005. No to nawet udało mi się ale wygrać. No, no mówię, tutaj tak, tak dużo gier jest, że jednak one toną pod tym wszystkim. Wyszedł też Rise of Tomb Raider, ale tylko na Xbox One, więc jesteśmy smutni, bo nikt z nas w tej konsoli nie ma. No to jest wczesny ekskluzyw. ale y, co... Y, co jeszcze, to grudzień, tak? Grudzień, grudzień. No. I w grudzień się zaczął dobrze, ale potem nie było nic takiego ciekawego, bo zaczęło się to od e, Just Cause 3, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. No dla mnie grudzień zakończył się na Xenoblade Chronicles X. No, no właśnie Xenoblade Chronicles X i potem, no, potem sucho. Słucho, teraz ludzie rozdają nagrody za, yy, za najlepsze gry roku, yy, macie jakieś strzały? Yy, najlepsze gry roku? No. Yy, jakby zrobić średnią z najlepszych gier roku tego roku, to wyjdzie nam Wiedźmin 3. Wiedźmin 3, zdecydowanie. Powiesz, Wiedźmin 3, Wiedźmin 3. Nie wiem, nie grałem, nie wypowiem się. <laughs> yy, więc ja, ja wolę, ja wolę yy, cicho siedzieć. E, i na ten temat nie mówić. Mogę wam powiedzieć na temat tego, że w internecie jesteśmy w różnych innych miejscach. E, jesteśmy na YouTubie slash masz czy życia, jesteśmy na Facebooku. Na Facebooku też slash masz życia, jesteśmy, jesteśmy na Twitterze. Na Twitterze slash masz życia, jesteśmy na Instagramie slash masz czy życia. Tam nie pisujcie rzetki, bo rzetka nie działa w internecie. Jesteśmy na Twitchu. Też regularnie. Na Twitchu, no i tam regularnie jesteśmy i teraz wieczorami jedzie... można pooglądać jak streamujemy gry. E, najbliższy stream będzie no, no wtorek, wtorek. Paweł będzie chyba grał. Nie, to chyba ja będę grał tym razem, ty, jeszcze nie miał? wiem w co, może jakąś nową grę, wymyśl. To wymyśl jakąś grę, napisz ją od, od zera do początku i zrób premierę jej na, na, na streamie. Zrobię ją w Excelu i będzie to jakiś menadżer futbolu. Dobra. Dobra. A Dobra. tymczasem się z nami żegnamy, bo kończy się e... nasz czas dzisiaj. Czy, czy będziemy się słyszeć za tydzień? Teraz pytanie. trudne pytanie. Trudne pytanie, zobaczymy jak nam wyjdzie. Na pewno coś tu będzie grało i będzie, będzie można coś słyszeć, więc... Tak, nie będzie ciszy na antenie obecnie. No, nie ma, nie ma takiej opcji, tu 24 godziny e, dziennie gramy albo gadamy, znaczy nie my, ale Radio Luz, więc e, zapraszamy, kiedy chcecie, jak chcecie, ale najbardziej właśnie wiedziele o godzinie 18. 18. W każdym razie na pewno musimy Wam życzyć wesołych świąt. Tak. Tak. I na wszelkie wpadek szczęśliwego nowego roku. Gdybyśmy się nie pojawili, no. oczywiście zaglonicie do nas na YouTube. A. Myślę, że jeszcze coś wam przygotujemy przed nowym rokiem. No, no to co? Do, do usłyszenia następnym razem, kiedykolwiek by to nie było. Albo w tym, albo w następnym roku. Mamy dla was jeszcze dużo rzeczy w przyszłym roku przygotowane. Będzie się działo i no co? Wesołych Świąt. Do następnego. Cześć. Cześć.